Komu komu de sa Naruto Wyczuwam, że Sasuke się zatrzymał, ale wciąż jest daleko przed nami. Jeśli się zatrzymał, to znaczy, że ich dogoni. Szybciej. Hmm, coś mi tu znajomo pachnie. Ha? O co chodzi? Coś nie tak? Co, wyczuwasz jakieś kłopoty? Dziwne, że dopiero teraz to poczułem. Sakura, czy wiesz, że używamy tego samego szamponu? Miętowa leśna mgła, prawda? Z odżywką. Co? Żartujesz sobie? Tylko dlaczego twoje włosy nie błyszczą tak jak moja sierść? Przestań truć, dobra? To nie czas na dyskusję o szamponach. Przepraszam, taka luźna uwaga. Pachnę jak pies. Pachnę jak pies. Pachnę e? jak pies. Sakura? Pachnę jak pies. Pachnę jak pies. Pachnę jak pies. Pachnę jak pies. A, I co narobiłeś? Sakura! Hej, dokąd to? Beze mnie daleko nie zajdziecie. Błąd z przeszłości. Nowa twarz. No, ładnie. Przecież to Sasuke ucicha. Wasza droga dobiegła końca. Gara, potrzebujemy cię. Wybrałeś kiepski moment, żeby się wyłączyć. Ten chłopak jest niebezpieczny. No i? Ciekawe, co nam zrobisz? Biegnij, Kankuro! Zabierz stąd Garę! Ja się nim zajmę. Nie wygłupiaj się, Temari. Ten chłopczyna jest dla ciebie zbyt silny. Nie dyskutuj. Musimy za wszelką cenę chronić garę. To nasze najważniejsze zadanie. Nie martw się o mnie. Od dawna na to czekałam. Ruszaj, Kankuro. A ty dokąd? Nie. Nie, dobrze, że też muszę z nim walczyć, gdy moja czakra jest na wyczerpaniu. Jeśli użyję Sharingan, to mam przechlapane. Muszę szybko sprawić, by utracił dużo czakry. To moja jedyna szansa. A może użyć chidori? Wtedy szybko się jej pozbędę. Pewnie. Czemu nie? Oszczędza siły. Chce mieć czakrę na walkę z garą. Wietrzny sierp! <try> to wszystko na co ci stać? Dziąć Burzy! piaskowej <try> Muszę jej jakoś zabrać, ten warlarz. Nadal się oszczędza. To będzie łatwiejsze niż myślałam. Ach, no cóż, nie mam wyjścia. Styl ognia! Pustelniczy kwiat Feniksa! W końcu coś się dzieje! Kończę te zabawę. Styl ognia! Jutsu kuli ognia! Trafiłem? Wieczny sierp! Mm, mam się. Jesteś mój! Po tobie! Ha. Co to? Zamiana? O oh, nie. Uh. Uh. <gryźńca> Spadam stąd. Zmarnowałem na ciebie zbyt dużo czasu. <gryźńca> Mam nadzieję, że dzięki temu Gara zyskał trochę czasu o, Jak to? Co... Co się dzieje? Kto... A może raczej co to jest? Kim jesteś? Co to ma znaczyć? Pogubiłeś się, Staruszku? Nie poznajesz mnie? To ja, Orochimaru. Niemożliwe. Opanowałeś także i to zakazane Jutsu? Bardzo ciężko pracowałem, odkąd opuściłem wioskę liścia. Ty już nie jesteś człowiekiem, jesteś demonem! <śmiech> Więc jednak mu się udało. Właśnie dlatego nie wybrałem cię na czwartego. Hokage, twoja dusza i twój umysł są chore! W końcu mnie znalazłeś Wielka szkoda Orochimaru Wytłumacz się, co to ma znaczyć Widzę, że zupełnie niepotrzebnie zastawiłem za sobą tyle pułapek <śmiech> Zaskoczyłeś mnie mistrzu Ale w końcu Ciebie nic nie zatrzyma Z wioski zniknęło wielu mieszkańców Geninów, czuninów, A nawet żołnierzy Ambu po raz ostatni widziano ich z tobą. Zachowywałeś się wtedy dziwnie. Ty, wyjątkowy shinobi! Jak mogłeś zrobić coś takiego? <śmiech> Dlaczego? Co ty właściwie knujesz? No cóż... Skoro złapałeś mnie na gorącym uczynku, to nie ma sensu dalej udawać. To badania. Pracuję nad jutsu. I potrzebujesz do tego innych shinobi? Chodzi ci o zakazane Jutsu, prawda? Czego ty właściwie chcesz? Ja chcę wszystkiego. Wszystkiego? Jak to? Chcę poznać wszystkie Jutsu świata. Nawet te, których jeszcze nie wymyślono. Ktoś kiedyś zmieszał kolory niebieski z żółtym i odkrył całkowicie nowy kolor... zielony. W moim przypadku kolor niebieski to czakra, a żółty to rodzaj pieczęci. Zielony to nowe Jutsu. Liczba możliwych do utworzenia Jutsu jest nieograniczona. Tak jak istnieje nieskończenie wiele kolorów. Żeby je odkryć, uwolnić ich prawdę ukrytą przed zwykłymi śmiertelnikami, potrzeba wielu lat, i niezliczonych eksperymentów W końcu prawda się ukazuje Lecz tylko tym, którzy są jej warci I tym, którzy poświęcili wiele lat, żeby do niej dotrzeć Okazuje się jednak, że nawet najdłuższe życie jest zbyt krótkie Nasza egzystencja jest zbyt ulotna Tak, nawet gdybym został Hokage To i tak pewnego dnia bym umarł Rocimaru. Nad jakim zakazanym Jutsu tu pracowałeś? O, na pewno się domyślasz. Chcę być wiecznie młody i nieśmiertelny. Jutsu nieśmiertelności. Technika ciągłego przedłużania ziemskiego życia duszy. Właściwie, to swego rodzaju jutsu odrodzenia. Polega na przejęciu cudzego ciała poprzez umieszczenie w nim swojej duszy. Do tej pory wyglądałem tak jak dawniej, bo chciałem, by nasze spotkanie po tak długim czasie było dla ciebie wzruszające. Starość jest taka smutna i pusta. Wystarczy, że spojrzę na Ciebie, bym sobie o tym przypomniał. Chcę podziękować Tobie, a także innym nauczycielom za to, że tak dobrze wytrenowaliście moje przyszłe ciało. Hmm. Teraz rozumiem. Chodzi Ci o Sasuke Uchike. Dokładnie, wreszcie zgadłeś. Chcę właśnie Sasuke. A więc opanowałeś Jutsu, który wiecznie utrzymuje przy życiu twoją duszę w ciałach innych. Ilu ludzi dotąd poświęciłeś? Ile masz twarzy? Hmm, dwie, a może trzy? Zaczekam aż Sasukę dojrzeje. Pozwolę mu spokojnie trenować i gdy już będzie odpowiednio wyszkolony. <śmiech> Powiedz. Z czyją twarzą chciałbyś mnie oglądać? Bo uważam, że najłatwiej ci będzie patrzeć na znajomą. Lordzie Hokage! Nie powinieneś było puszczać gardy, Sensei. Niestety ty zawsze byłeś naiwny. Co z tobą? To do ciebie niepodobne! Przepraszam. Uch. zdrowe ambicje. Bardzo często widziałem to, lecz udawałem, że tego nie zauważam. Twoja siła, twoje umiejętności, taki uczeń jak ty trafia się raz na całe pokolenie. To były mroczne czasy wojny i potrzebowaliśmy takiego ninja jak ty. Myślałem, chciałem wierzyć, że znalazłem w tobie godnego następcę. Masz rację, byłem naiwny. Właśnie ta słabość sprowadziła dziś na nas kłopoty! Co chcesz zrobić? Sztuka ninja! Jutsu przywołania! Czy odważysz się to zrobić? Ciekawe! Sarutobi Sensei! Sarutobi, teraz masz okazję! Sarutobi, dlaczego? Nie byłem w stanie... Teraz naprawię swój błąd i pozbędę się ciebie na dobre! Czas to zakończyć! Hmm... obawiam się, że jest już za późno! Cieniste klon Jutsu! Nie! Cieniste klony? Straci całą czakrę, jaka mu została! <śmiech> Prosisz się o kłopoty, Sensei. Twoja niecierpliwość przyniesie ci zgubę. <śmiech> Czy to możliwe? Czy on. Mi, I, Hisui, O, oh, ino ne, tori, uma, mi. Tak. Znam te sekwencje pieszęci. Wiedziałem! To o czym mówił czwarty Hohagen To żniwia szłosowienie śmierci Widziane jedynie przez tego, który wykona to Jutsu! Cokolwiek planujesz, jest już za późno To koniec, wygrałem! Wioska Liścia upadnie! Zapominasz, że wioska Liścia jest moim domem! Jako Hokage mam obowiązek dbania o jej bezpieczeństwo! Jestem głową rodziny i jej głównym filarem! Kto chce zniszczyć mój dom, musi najpierw zgładzić mnie! Ostrzegam cię, to nie będzie łatwe. Gen jutsu! Jutsu nieskończonej ciemności. Czyż to nieprzewrotne? Wobec wieczności, twoje życie to malutki pyłek, który osiadł na terenie nędznego siedliska, jakim jest wioska liścia. <grym znać> wioska liścia> Z Czasem wykute w skale twarze Hokage zmurszeją i obrócą się w nicość Wioska ukryta w liściach to coś więcej niż nędzne siedlisko To miejsce, w którym co roku rodzą się Shinobi To właśnie tu dorastają, walczą, starzeją się, umierają, broniąc swojego domu Ci ludzie są mi bardzo bliscy. Dzielimy wspólny dom i wspólne życie, choć nie łączą nas więzy krwi. To są dla mnie najważniejsi! To moja rodzina! <śmiech> Główny filar wioski. Ten filar jest już zgniły i pełen termitów. Nie muszę nic robić. Ty sam się za chwilę przewrócisz. Nawet jeśli tak się stanie, to i tak przegrasz. Jestem tylko jednym z wielu. Noszę tytuł Hokage z myślą zarówno o moich poprzednikach, jak i moich następcach. Jestem trzecim Hokage! Nic nie zyskasz, eliminując mnie. Bo pojawi się nowy, silniejszy Hokage, który stanie się podporą wioski jej dachem i ścianami. Teraz, Orochimaru, przygotuj się, bo zamierzam wykonać jutsu, którego nawet ty jeszcze nie widziałeś. Strzeż się! Jutsu pieczęci! Pieczęć żniwiarza! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w ziemi Tadeusz Borowski, Modest Luciński, Monika Pikuła, Anna Gajewska, Marcin Przybylski i inni. Co roku rodzą się nowi Shinobi. Są szkoleni, by bronić wioski ukrytej w liściach. Widzę, jak dorastają. Widzę, jak giną. Są mi bliscy. Łączy nas coś więcej niż więzy krwi. Nauczyłeś się wielu rzeczy, lecz jednej nigdy nie zrozumiesz. Są moją rodziną, a ja nikomu, nikomu nie pozwolę krzywdzić mojej rodziny. W następnym odcinku. Zakazana sekretna technika. Pieczęć żniwiarza.